To są informacje Polskiego Radia 24. Pożegnanie Łukasza Litewki w rodzinnym Sosnowcu pogrzeb miał charakter państwowy. Lider węgierskiej Tisy poleciał do Brukseli. i Trwają rozmowy o odblokowaniu unijnych funduszy. Łukasz Mejza przestaje być członkiem PiSu. Decyzję podjęło kierownictwo partii. Minęła 17. Ewelina Kamińska. Zapraszam.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 Wiek. Poseł Łukasz Litewka pochowany został na cmentarzu w Sosnowcu. Anna Orzeł, Polskie Radio. Po odsunięciu od władzy Wiktora Orbana czas na rozmowy o pieniądzach. W Brukseli trwają rozmowy przyszłego premiera Węgier z przewodniczącą Komisji Europejskiej. Lider Tisy, Peter Modzior, którego partia wygrała wybory zabiega o odblokowanie unijnych funduszy. Cała zamrożona pula to 17 miliardów euro. Dla nowego rządu w Budapeszcie odblokowanie zamrożonych unijnych pieniędzy to walka z czasem. Chodzi zwłaszcza o 10 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Odbudowy. Termin na ich wydanie upływa w sierpniu. Rozmowy w komisji mają doprowadzić do ustalenia planu reform po powołaniu wkrótce nowego rządu w Budapeszcie. Przywrócenie niezależności sądownictwa jest jednym z kluczowych warunków, ale nie jedynym. Bruksela naciska na szybkie rozpoczęcie reform, by nowy rząd poszedł za ciosem, ale to może i tak nie wystarczyć więc i ona sama będzie się musiała wykazać kreatywnością w stosowaniu reguł, jeśli ma odblokować Węgrom unijne fundusze. Beata Płomecka, Polskie Radio Bruksela. Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu PiS. Taką informację po rozmowie z kierownictwem partii przekazał rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek. Jednocześnie podkreślił, że kontrowersyjny poseł nie był nigdy członkiem partii. Nie został też podany oficjalny powód takiej decyzji. Łukasz Mejza wsławił się m.in. niechlubnymi rajdami po trasach szybkiego ruchu, zebrał blisko 170 punktów karnych. W niedawnych medialnych wypowiedziach przyznał też, że rozważy udział w gali freakfightowej, jeśli mógłby w ten sposób na przykład pomóc komuś przeznaczając pieniądze na cele charytatywne. W informacjach zaglądamy w góry w wyższych partiach Tatr. Wciąż panują zimowe warunki, przed czym ostrzegają ratownicy Topr. W nocy termometry w Dolinie Pięciu Stawów Polskich i na Kasprowym Wierchu wskazywały nawet 10 stopni poniżej zera. Śnieg zalegający na szlakach jest twardy i często przykryty warstwą lodu, przestrzega Rafał Mikler ratownik Topr. Ta cała pokrywa śnieżna zrobiła się takim twardym betonem, gdzie Kluczowe jest umiejętność chodzenia w rakach, posługiwania się czekanem. No i trzeba pamiętać o tym, że każdy upadek, poślizgnięcie, nawet dla osoby bardzo doświadczonej, może skończyć się e, tragicznie. W poniedziałek na Świnicy zginął turysta. Mężczyzna najpewniej poślizgnął się na zlodowaciałym śniegu i spadł około 300 metrów na słowacką stronę szczytu. W wyniku odniesionych obrażeń zginął na miejscu. 10 róż pojawiło się przed siedzibą Radiowej Trójki w Warszawie. Symboliczny ogród jest poświęcony twórczości Jeremiego Przybory oraz Jerzego Wasowskiego. W akcji Sadzenia Róż uczestniczyli m.in. synowie twórców Kabaretu Starszych Panów Grzegorz Wasowski i Konstanty Przybora.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 Słońce pojawia się jeszcze tylko na południowo-zachodnich i północno-zachodnich krańcach kraju. Poza tym dość pochmurno, wiecznie, a na Suwalszczyźnie przelotnie pada. Na termometrach przeważnie od 7 do 11 stopni. Z kolei w nocy prognozowane są przymrozki. 5 minut po godzinie 17. Popołudnie w Polskim Radiu 24. A już teraz tematy blisko ludzi, sprawy, które bezpośrednio dotyczą mieszkańców. W Polskim Radiu 24 czas na informacje z różnych regionów Polski. W Wielkopolsce przybywa bezrobotnych. Wojewódzki Urząd Pracy przedstawił raport zawierający ocenę sytuacji na rynku. Jego treść dokładnie przeanalizował Szymon Majszak z Radia Poznań. Dzień dobry Szymonie. Dzień dobry. Szymonie powiedz co wynika z tego dokumentu. W porównaniu do minionego roku w grudniu w naszym województwie było o 20% więcej zarejestrowanych bezrobotnych. No i to jest znaczący wzrost w porównaniu do poprzednich lat. Martwiące jest też to, że to dynamika wyższa niż średnia dla całego kraju, bo taka ogólnopolska, no to jest 13%. Odnotowano także spadek liczby ofert zgłoszonych do urzędów pracy w regionie. Tutaj o jedną trzecią. Odczuwają to zapytani przeze mnie mieszkańcy. Dodają, że wszystko też zależy od branży. W tych rozmowach przewijał się jeden zasadniczy wątek. Bezrobocie tego w takim mieście jak Poznań nie widać. Ale już powodem do zmartwień jest to, że niełatwo jest zmienić zatrudnienie. Proszę posłuchać co mówili zapytani dużo cięższe niż parę lat temu mamy dużo znajomych w IT na przykład no to jest ciężkie, prawie niemożliwe. Żeby ja, zmienić pracę, tak? Tak, ja, tak jak kiedyś na LinkedInie dostawali sami dwie oferty dziennie, to teraz ciężko o jakąś taką, mm -hmm. no, konkurencyjną ofertę. Pani tak kiwa głową, mogę zapytać, rzeczywiście to, to jest odczuwalne? Będę niedługo wracała z urlopu macierzyńskiego, więc e, obserwuję co się dzieje, bo widzę, że jest zdecydowanie mniej tych ogłoszeń. Pracuję na rynku automotive, więc tam są konkretne czynniki, które nam to wskazują, tam przewaga Chin e, w tej produkcji samochodów, E, Czyli problemy, takie wątki nieregionalne, globalne. Globalne, globalne. Szymonie, mniej ofert, więcej bezrobotnych. Jak są tłumaczone te zmiany na rynku? Mm -hmm. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy zwróciła uwagę, że jedną z przyczyn odpowiedzialnych za to, że bezrobotnych mamy więcej, mogą być ubiegłoroczne zmiany w przepisach. One ułatwiły rejestrację i długofalowo zapewne przyniosą pozytywne efekty, no bo będziemy po prostu mieli lepszy dostęp do statystyk. Łatwiej będziemy mogli na tych liczbach operować. No niemniej teraz widać, że one przyniosły właśnie taki efekt. Jednocześnie przyznała, że sytuacja nie jest łatwa, a to między innymi dlatego, że samorządy dostały mniej pieniędzy ze Skarbu Państwa. Proszę posłuchać. Spodziewamy się tutaj jakichś może niekorzystnych zmian, ponieważ kwota funduszu pracy na aktywizację spadła o połowę. Natomiast zdecydowanie wzrost fundusz szkoleniowy, ale to jest pewna forma aktywizacji dla pracodawców. Mhm. Mm jest się oczywiście na ten moment y, czym martwić i nad czym zastanawiać. To fakt, chociaż należy podkreślić, że mimo pogorszenia sytuacji Wielkopolska pozostaje regionem z najniższą stopą bezrobocia w kraju. W grudniu minionego roku ona wyniosła 3,5%. Więc naprawdę niewiele. To Szymonie, jeszcze dopytam, ponieważ wiele miast w Polsce wygląda w ten sposób, że jest tam coraz więcej starszych osób. Młodzi z kolei wyjeżdżają do takich większych mm -hmm. ośrodków. I jak to wygląda w Poznaniu? Czy Poznań jest miastem sprzyjającym młodym ludziom? Czy masz wrażenie, że opuszczają Poznań i kierują tak. się do większych mm -hmm. ośrodków? Poznań jest pod tym względem wyjątkowy, bo jest miastem wyjątkowo akademickim. Do Poznania przyjeżdżają osoby nie tylko z Wielkopolski, ale też z innych województw. Ściągają tutaj mieszkańcy chociażby okolic Zielonej Góry czy Gorzowa Wielkopolskiego. Nieco inaczej wygląda sytuacja na południu województwa. Ja nie tak dawno temu analizowałem mapy, które pokazywały migrację. Skąd, z których powiatów wyjeżdżają młodzi i dokąd Jadą. No i tak na przykład, gdyby spojrzeć na te powiaty położone właśnie na południu naszego województwa w okolicach Kalisza, Ostrzeszowa czy Ostrowa Wielkopolskiego, no to stamtąd ta migracja odbywa się już nie do Poznania. Stamtąd bliżej jest na przykład na studia do Wrocławia. Więc to też interesujące zjawisko, ale jeżeli pytasz o Poznań, to to jest miasto, które zdecydowanie młodych przyciąga. No i oprócz tego, naprawdę miło tam można spędzić czas. Szymon Majszak z Radia Poznań. Szymonie, bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę, za te informacje. Dziękuję pięknie. Problem dewastowania wiatr przystankowych w Piotrkowie Trybunalskim jest poważny. Wybijane są szyby, a same wiaty zamalowywane. Mieszkańcy zwracają uwagę, że problem no, jest trudny do rozwiązania, ale jest też pomysł, jak zminimalizować dewastowanie wiatr. A tym tematem zainteresował się Paweł Kwiatkowski z Radia Łódź. Dzień dobry, Pawle. Pawle, powiedz, jak poważny jest problem dewastacji wiatr przystankowych w Piotrkowie no i jak ewentualnie temu zaradzić? Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy odnotowano 10 przypadków dewastacji wiat przystankowych na terenie Piotrkowa. Koszt tych napraw to blisko 11 tysięcy złotych. Mieszkańcy miasta przyznają, że sprawa wygląda źle i niezbyt komfortowo. W takich warunkach czeka się na autobus. Nie podoba mi się bardzo, ale co zrobimy? Bo to robią pewną młodzież wieczorem, może w nocy. Pan popatrzy Nieprzyjemne to. I co trochę przecież naprawiają, malują. I minie trochę czasu, jest ładnie, ładnie, a później to się jest zamazane. Może nie być tych szybek, które są wybijane tak naprawdę. Mogłoby być po prostu tylko zadaszenie wiata i ławka. Nie jest przyjemnie ani siedzieć, ani patrzeć na to. Uwagę na ten problem zwrócił także mieszkaniec Pietrzkowa Filip Derewenda. Tutaj na ulicy Dmowskiego jest, jest bardzo dobry tego przykład. Takie wyrazy, jakie jak są na, na, na nim zamieszczone, po prostu nie mogą mieć miejsca w takim mieście jak Piotrków. To przede wszystkim bardzo ogranicza nasz potencjał turystyczny. Jesteśmy miastem z, z ogromną historią, z ogromną tożsamością, która dzisiaj w żaden sposób nie jest pokazywana i, i na, na tym po prostu nasze miasto cierpi i po prostu bardzo negatywnie wpływa na nasz wizerunek. Mieszkaniec ma pomysł jak ten problem rozwiązać. Proponuje, aby na przystankach malować w formie minimurali wizerunki zasłużonych i znanych Piotrkowian. Piotrków ma ogromny wkład w historię Polski, który dzisiaj jest w większej mierze niewidoczny, więc tutaj dobrym pomysłem byłoby właśnie pokazać wiele, wiele postaci historycznych, jak na przykład Irena Sendlerowa, która, która wychowała się w naszym mieście, a tak naprawdę jest mało miejsc, które to pokazują. Następnym tutaj przykładem tutaj ze świata sportu jest na, na przykład, są na przykład piłkarki ręczne Piotrkowi czy zapaśnicy AKS-u. Tutaj dobrym przykładem jest na przykład Kamil Majchrzak, który jak wiemy no, świetnie reprezentuje nasze miasto, a, a niestety nie jest nigdzie tutaj widoczny. Wizerunki miałyby zostać wykonane przez lokalnych artystów. No i aby były lepiej wykonane i to jestem przekonany, że będą lepiej wykonane niż te bohomazy przez graficiarzy. Pawle, jak do tego pomysłu podchodzą miejscy urzędnicy? Rozmawiałem na ten temat z Agatą Wypych z Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta w Pietrzkowie. Moja rozmówczyni przyznała, że pomysł jest bardzo ciekawy, ale są też związane z nim pewne obawy. Czy samo jakby umieszczenie wizerunku osoby zniechęci taką osobę do zniszczenia tej wiaty czy do zrobienia jakiegoś dodatkowego malunku napisu, który by w pewien sposób deprecjonował tą osobę i mógłby na przykład urazić pamięć tej osoby. Tego się po prostu obawiam. Na razie nie wiadomo czy na Piotrkowskich przystankach pojawią się murale z wizerunkami zasłużonych i znanych mieszkańców. Decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. No to Pawle, to jeszcze chciałbym dopytać, czy pomysłodawca tego pomysłu, żeby malować wizerunki znanych mieszkańców na, na przystankach, czy on też obawia się tego, że te prace mogą zostać przykryte, mogą zostać zamalowane, ponieważ no, pomysł wydaje się całkiem zacny? Również yy, pomysłodawcę pytałem o to, ale on jest bardzo optymistycznie nastawiony do całej sprawy. Uważa, że jednak yy, przystanki, na których znajdą się wizerunki znanych w Piotrkowie osobistości, powstrzymają tych wandali, być może zreflektują się, czy aby na pewno taki przystanek warto zdewastować. No, na przystanku z wizerunkiem Kamila Majchrzaka nawet bym poczekał, gdyby się sam autobus późniał. Naprawdę. Paweł Kwiatkowski <śmiech> z Radia Łódź. Pawle, <śmiech> bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. 국민 Tu nie trzeba czekać, bo tu ma być dostępność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i można w nim kupić produkty od miejscowych rolników. Przenosimy się teraz do Lublina, gdzie od niedawna działa Warzywomat, czyli osiedlowy warzywniak w nowoczesnym wydaniu. Z nami jest Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Tomku, dzień dobry. Dzień dobry, witam Ciebie, witam Państwa. Mamy w Polsce jajkomaty, mamy urzędomaty, no mamy te, też automaty z wiesz, żeżami z różnych miejsc. Teraz przyszedł czas na nową maszynę, taką z warzywami. No można tak powiedzieć, jest pewna nisza. W telegraficznym skrócie, jak wielu z Państwa też może się domyślić, w urządzeniu można kupić pakiet no, różnych warzyw sezonowych, czy to ogórki, szczypiorek, czy inne precjoza natury. No ale co ważne i co też podkreśla pomysłodawca Grzegorz Pajorek, warzywa są przede wszystkim od lokalnych producentów i rolników. To są boksy, na przykład ten, tutaj pod numerem 11 i tutaj mamy pomidory, rzodkiewkę, szczepiorek ogórek, takie podstawowe, nowalikowe rzeczy. Pamiętajmy, że to jest sezonowe, niedługo się zaczną przy okazji łatwiejszy dostęp, no i całą dobę, tak, że ktoś już kupował o godzinie 22, nawet 12 w nocy. Wiemy jakie są czasy, wszyscy są zabiegani, dużo pracują. Tutaj wymieniamy to dwa razy dziennie, tutaj nawet znamy osobiście tych rolników, którzy zbierają rzodkiewkę, którzy sortują pomidory, znamy te panie nawet. To Myś... kto zbiera rzodkiewkę? Pan Artur z Podopola. A, a pomidora główny. kto zbiera? a pomidor jest od pana Wicińskiego z Jastkowa. No i właśnie y, możemy się także o tym przekonać. A jak słyszeliśmy, no powiem szczerze, jak kupować warzywa o 22 czy o północy zamiast spać, no też tak można. E, pytałem również mieszkańców Lublina, czy takie warzywa, dostęp do nich 24 godziny na dobę, jest to to w ogóle potrzebne? No i jak oceniają w ogóle pomysł? Pewnie bym kupiła, niekoniecznie o 23, ale... Nie, muszę zobaczyć, muszę podotknąć, powąchać o... Nie, dziwo, nie, ale w niedzielę czasami może... Myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ale ja nie będę korzystać, ponieważ mam swój ogród. No, można powiedzieć znak czasów, postęp technologii, e, rodzi się także takie chyba naturalne pytanie, powiem szczerze, czy tradycyjni sprzedawcy warzyw e, czy też owoców nie czują na karku oddechu bezdusznych maszyn? To no to jeszcze muszę dopytać Tomku e, o ceny. Czy ceny są e, konkurencyjne, czy no właśnie bardziej się opłaca skorzystać z takiego warzywomatu i kupić bezpośrednio od rolnika, czy no, po prostu postać trochę czasu w kolejce w markecie? No powiem szczerze, no, ceny to są różne. To jest przede wszystkim pakiet tych warzyw, takich boxów. To jest nie tylko sam ogórek, sam pomidor, tylko jakby cały zestaw do tego jakby jakieś maliny, etc., etc. Więc dla każdego coś innego. Jak ktoś lubi pójść, pogadać z ludźmi czy z osobami, które sprzedają na, na targowiskach warzywa, no to jak najbardziej to jest ok, no ale jak ktoś nie lubi tłumów, no to taki warzywomat będzie lepszym rozwiązaniem. No to sytuacja też idealna, szczególnie jak potem, wiesz, przychodzę do domu, żona mówi, no szczypiorku nie kupiłaś, a tutaj kupujesz cały pakiet. Mieszkańcy zadowoleni korzystają z tych maszyn? Ale, halo, halo, słyszymy się? Halo Tomku. Halo, halo Tomku. Tak, jestem, jestem, jestem cały, czas, jestem to, cały to, czas. To jeszcze zapytam. Mieszkańcy generalnie chętnie korzystają z tych maszyn? Zadowoleni są? Tak, jest, jest to, znaczy powiem tak, ten warzywomat działa od dwóch dni, jeżeli dobrze pamiętam, więc chyba jeszcze za wcześnie na jakieś ostateczne werdykty, ale te osoby, które spotkałem, no to też mogliśmy w poprzednim dźwięku słyszeć, raczej ludzie są zadowoleni. Pytanie się rodzi właśnie, czy takiego poczucia zagrożenia, te poczucie zagrożenia konkurencji takiego oddechu bezdusznej maszyny nie rodzi się w sprzedawcach warzyw takich tradycyjnych na targu. Posłuchajmy. Nie boimy się. Niektórzy ludzie po prostu lubią też przychodzić na targ, lubią sobie pooglądać, popatrzeć, no bo tam jest taka paczka, no i też tak nie wiadomo tak, tak naprawdę, czy, czy to jest też takie świeże, no nie? A tutaj na targu można sobie zobaczyć, dotknąć. No i właśnie i tak jak pytałeś, to chyba zależy od nas, co tak naprawdę lubimy tłumy, troszeczkę się potargować, pomacać, powąchać te warzywa czy chociażby, nie wiem, o 23 pójść kupić pietruszkę, bo zachciało nam się gotować zupy. Taka możliwość również jest i chyba okej. Okay, zawsze jest jakiś wybór. Kto nie próbował gotować po 23? No niech pierwszy rzuci pomidorem. Tomku, bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. Tomasz Maczulski z Radia Lublin. Wszystkiego Dobrego. Wszystkiego dobrego. Słuchają polisy Państwo Polskiego Radia 24. Już za chwilę magazyn sportowy. Ze mną Filip Strzemski. Dzień dobry Filipie. Dzień dobry. Mam żart, ale jest bardzo suchy i trochę się boję. Takie lubię najbardziej. Dobrze, to, to jeżeli jesteś przygotowany. Czy wiesz czym jest zebra? Zebra... Z zwierzę takie, jak no. koń, tylko pomalowane. Ale no właśnie, bo zebra to jest koń, który grał w Juventusie. I mówi się o tym, że Robert Lewandowski również może być taką zebrą. No, tam tych powiązań klubowych mówi. i plotek transferowych to już całe mnóstwo. A na razie Robert Lewandowski jest w Hiszpanii. Z tego co wiem, bardzo dobrze mu się tam żyje. Również jego rodzinie. No trudno będzie opuścić słoneczną Katalonię. I klub wielki. Jeszcze. I Arabii Saudyjskiej się mówi, też no, ciepło, też ale ładnie. No tam przenosić się teraz do takiej Arabii. Tam nie jest chyba tak przyjemnie jak w słonecznej Hiszpanii. To więcej teraz w magazynie sportowym. Jeśli mowa o Robercie Lewandowskim, to nasz najlepszy napastnik ligi Mistrzów wygrał raz w 2020 roku. Sięgnął po, trofe, po trofeum z Bayernem Monachium. Po transferze do Barcelony nie udało mu się wygrać tego trofeum. Była szansa w tym sezonie, ale Barcelona niestety niestety dla Roberta Lewandowskiego odpadła z tych rozgrywek. W Lidze Mistrzów pozostały na placu boju już tylko cztery zespoły. Paris Saint-Germain, Bayern, Monachium, Atletico Madrid i Arsenal. To, czego dokonały PSG że i Bayern we wczorajszym spotkaniu w parku Książąt no to przechodzi ludzkie pojęcie 9 goli w jednym spotkaniu i to półfinałowym i to w Lidze Mistrzów taka sytuacja tak wysoki wynik pojawił się po raz pierwszy w długiej historii tych rozgrywek ostatecznie PES że wygrało 5 do 4 może tylko 5 do 4 bo przecież 5 do 2 Paryżanie prowadzili w pewnym momencie ostatecznie jeden jednobramkowa zaliczka przed rewanżem w Monachium która kto wie może nie wystarczyć jedno jest pewne rewanż zapowiada się fantastycznie a dziś nieco w cieniu tej parysko Polskiej rywalizacji. Drugi półfinałowy mecz Atletico Madryt kontra Arsenal. Czego spodziewa się po tej rywalizacji były reprezentant Polski Tomasz Kłos? Wyrównane i dużo nie wiadomo. No, Atletico jest bardzo mocne u siebie. Nie ma co tutaj dużo m, mówić, aczkolwiek no, też potrafi przegrywać. Też potrafi m, przegrywać. To nie jest to Atletico sprzed paru lat, trenera Simeone. No, Arsenal troszeczkę chyba... Zapaść ma taką, patrząc na jego pierwszą część sezonu i, i, i tak dalej, bo tych meczów troszkę niesamowitych, zwłaszcza ostatni tak niespodziewana porażka u siebie z Bormund 1 dwóch pokazuje, że będzie tej drużyny ciężko, ale uważam mimo wszystko, że, że Arsenal w tym meczu jest delikatnym faworytem. Jest delikatnym faworytem, powtarzam jeszcze raz, ale to nie znaczy też, że ten mecz wygra. Rewanże zaplanowano na przyszły tydzień, a finał zostanie rozegrany 30 maja w Budapeszcie. Końcowe rozstrzygnięcia również w rozgrywkach o Mistrzostwo Polski siatkarek i siatkarzy. Dzisiejszy mecz w Rzeszowie rozstrzygnieć czy mistrzyniami Polski zostaną siatkarki dewelopresu czy Budowlanych Łódź, bo po czterech spotkaniach jest remis 2 do 2, pora więc na ostatnie piąte. Była reprezentacyjna atakująca medalistka Mistrzostw Europy Joanna Kaczor Bednarska liczy na pasjonującą walkę. Rzeszowianki już teraz są pod bardzo dużą presją. One muszą wygrać, chcą obronić tytuł, natomiast siatkarki budowlane pierwszy raz mają szansę i też wydaje mi się, że ten czwarty mecz bardzo mocno zmotywował i upewnił w tym, że mogą tu powalczyć o ten złoty medal w Rzeszowie. Natomiast ten mecz będzie się rozgrywał w głowach dziewczyn i kto bardziej czy lepiej wytrzyma to obciążenie związane z tym piątym meczem, ten pewnie zwycięży to Mistrzostwo Polski. Podziewam się meczu jak ten czwarty, czyli bardzo zaciętego i takiego, który wreszcie będzie nam się kończył po końcówkach. Chciałbym, żeby to był taki mecz, który jak się skończy, to będziemy mieć taki niedosyt tego, że dlaczego on się skończył, bo przecież mógłby trwać jeszcze dłużej, bo to jest piękna siatkówka i tego życzę przede wszystkim kibicom siatkarskim, ale także obydwu zespołom. Początek tego meczu o 20, a już za kilka minut w rozgrywkach o złoto siatkarzy zagrają broniąca tytułu Bogdanka Log Lublin i Warta Zawiercie. W pierwszym meczu lepszy był zespół z Zawiercia, dziś drugi mecz w Lublinie. Czasu na rozpatrywanie sobotniej porażki nie było zbyt wiele, przyznaje atakujący Bogdanki Mateusz Malinowski. Trzeba było szybko zapomnieć, no i trzeba wyjść i walczyć na własnej sali przy swoich kibicach. Zobaczymy, czy będą w stanie tak samo dobrze zagrać. Jeżeli tak, no to będzie ciężko ich zatrzymać, ale my też mamy argumenty po swojej stronie i na pewno zagramy lepiej. Atakujący warty zawiercie Bartłomiej bądź spodziewa się, że dziś może być nieco trudniej niż na inaugurację finału. Ja się skupiam z meczu na mecz, żeby ta koncentracja była na najwyższym poziomie. Mam nadzieję, że utrzymamy ją i tak samo zagram na, na swoim poziomie. Wiemy, jakim zespołem jest drużyna z Lublina, jakich ma zawodników, więc nastawiamy się na bardzo ciężki bój. Przypomnę, że trwa także rywalizacja o brąz. Jeśli chodzi o mistrzostwo, o rywalizację o medale Mistrzostw Polski Siatkarzy, po pierwszym meczu projekt Warszawa prowadzi z Resowią 1 do 0. I jeszcze tenis zarówno ziemny jak i stołowy. Na kortach ziemnych w Madrycie niespodzianka, bo mimo aż sześciu piłek meczowych liderka rankingu tenisistek Garyna Sabalenka odpadła. W ćwierćfinale Białorusinka uległa 30 zawodniczce świata amerykańce Hayley Baptist, A w grze podwójnej Jan Zieliński radzi sobie bardzo dobrze. Awansował już do ćwierćfinału. Polak i Brytyjczyk Luke Johnson pokonali holendersko-amerykański debel Talon Grigsburg Brandon Nakashima. 6 do dwóch, cztery do sześciu i dziesięć do trzech. A podczas trwających w Londynie drużynowych Mistrzostw Świata w tenisie stołowym. Przed nami drugie mecze polskich zespołów w fazie grupowej. O 18 Polki zagrają z Hiszpankami, o 20.30 Polacy zmierzą się z reprezentacją Chile. O rywalach z Ameryki Południowej mówi trener męskiej kadry Tomasz Redzimski. Trzech zawodników leworęcznych, więc to tym bardziej przyda się to, że przygotowywaliśmy się ostatni tydzień przed mistrzostwami z Duńczykami i Belgami, gdzie mieliśmy sześciu leworęcznych partnerów do treningu. Liczę na to, że to się dzisiaj przyda, szczególnie w tym fragmencie gry, który odpowiada za widzenie rotacji w serwie przeciwnika i potem blok bądź kontratak po ataku przeciwnika, więc liczę na to, że w tym dzisiaj, w tym fragmencie gry będziemy skuteczni, no a wykorzystamy też swoje przewagi dotyczące tego, że nasi reprezentanci bardzo również dobrze serwują i atakują. To będzie mecz taki, który będzie wymagał już od całego naszego zespołu zagrania na swoim najwyższym poziomie, dlatego że to jest niebezpieczny zespół z oświadczonymi zawodnikami, którzy wielokrotnie grali już na głównych imprezach. No i mają za sobą już trudny mecz przegrany wczoraj z Mołdawianami. No a my mieliśmy słabych przeciwników, więc nie mogliśmy jeszcze tak wprawić się w grze na wysokim poziomie. No właśnie, bo przeciwnik był dosyć słaby. To była reprezentacja Tahiti, z którą Polacy pewnie wygrali 3 do 0. Właściwie stracili tylko jednego seta w tych grach, więc zwycięstwo było pewne. Właściwie dzisiaj to będzie taka taki sprawdzian formy podopiecznych trenera Tomasza Radzimskiego. W poniedziałek na inaugurację imprezy Polki przegrały po bardzo wyrównanych grach z Koreą Północną 0 do 3. A ja dodam, że ta impreza ma wyjątkową uprawę, bo to stulecie powstania Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego, a także setna rocznica pierwszych oficjalnych mistrzostw świata w tej dyscyplinie, które odbyły się yy, dokładnie 100 lat temu, 1926 rok to był i w dokładnie tym samym miejscu, bo w Londynie. Na te wszystkie informacje przygotował Filip Jastrzębski. Z kolei już za chwilę informacje, a po informacjach 24 pytania i Paweł Pałowski. Gościem będzie Małgorzata Golińska z Prawa i Sprawiedliwości. Reklama.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 17:30 Ewelina Kamińska. Zapraszam. Po rozmowie z kierownictwem partii i klubu parlamentarnego PiS od dziś poseł Łukasz Mejza przestaje być członkiem klubu Prawa i Sprawiedliwości. Tak napisał w mediach społecznościowych rzecznik ugrupowania Rafał Bochenek. Jednocześnie informujemy, że członkiem partii nigdy nie był, podkreślał Bochenek. Niedawno Mejza rozważał swój udział w Fightach. Byłbym pierwszym czynnym posłem w Europie, który wziąłby udział w takim wydarzeniu, więc stawka za walkę musiałaby być adekwatna mówił poseł PiS Rzeczpospolitej. Karierę Łukasza Mejzy podsumował na naszej antenie poseł Polski 2050 Piotr Strach. Z czego, jeśli chodzi o konkretną, rzetelną, parlamentarną pracę znany jest pan Mejza czy pan Matecki? Ja nie potrafię nic wymienić, poza tym, że on tylko... Kogoś atakuje, oskarża, pomawia albo po prostu opowiada całkowite bzdury, bardzo często teorie spiskowe. No pośle mejdzie było ostatnio głośno z powodu jego wykroczeń drogowych. Parlamentarzysta ma co najmniej 17 zarejestrowanych i niezapłaconych wykroczeń. Na jego koncie powinno się znaleźć 177 punktów karnych.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 Jak się widzi swoje dzieci po ponad czterech latach niewidzenia, a pamiętało się 11-letniego syna, w tej chwili 16-letni młodzieniec, ponad 1,90 m przytula ojca i żona stęskniona i mama przede wszystkim, to robi ogromne wrażenie. I łzy, i emocje. I... Ja z Andrzejem rozmawiałam króciutko, bo zależało nam na tym, żeby dać jak najwięcej czasu rodzinie. Andrzej Paczobut został wczoraj wypuszczony z białoruskiego łagru. Był więziony 5 lat. Sąd w Lublinie przedłużył o kolejne trzy miesiące. Do 3 sierpnia tymczas, tymczasowy areszt dla Patryka M. Pseudonim Wielki Bół. Wniosek w tej sprawie złożyła prokuratura. Nie było żadnych wątpliwości co do takiej decyzji. Mówiła rzeczniczka Sądu Okręgowego w Lublinie Marta Śmiech. Sąd wskazał realne zagrożenie surową karą pozbawienia wolności w stosunku do podejrzanego z uwagi na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zbrodni. Z artykułu 53 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jak również uprzednią karalność podejrzanego sąd uznał, że wobec podejrzanego zachodzi także uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się Prokuratura postawiła Patrykowi M 5 zarzutów. Dotyczą one jego udziału w zorganizowanej grupie przestępczej działającej m.in. w Polsce, Holandii i Hiszpanii. 32 minuty po godzinie 17. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Już niedługo w Polskim Radiu 24 będziemy sprawdzać, co działo się na rynkach, ile jutro maksymalnie zapłacimy za paliwo. O to będę dopytywał Marka Klapę, bo po godzinie 17.45 magazyn Saldo. A nawiązując do wypowiedzi posła Mejzy, czas na drugą rundę, czyli kolejna rozmowa polityczna na antenie Polskiego Radia 24. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Na szczęście będzie to rozmowa, a nie walka. Paweł Pawłowski, witam państwa, ze mną Małgorzata Golińska, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, witam dzień, dzień dobry. Dzień dobry. Pani poseł, pani Louis, walki celebrytów, free fighty. Nigdy nie oglądałam, ale z tego, co słyszę, nie jest to nic, co, co jakby dopuszczam w ogóle jako kwestię, którą należałoby lubić, pochwalać czy nawet akceptować. Ja pytam oczywiście z delikatnym, ironicznym uśmiechem. Posła Łukasza Majzy by pani zobaczyła w takiej walce? <śmiech> Nik nikogo nie oglądałam, nikogo bym nie zobaczyła. Mam też wyższe oczekiwania w stosunku do posłów bez względu na to, czy są z mojej czy innej drużyny więc y, chyba y, sam, sam fakt, że roz, rozważana jest taka, czy rozważana byłaby taka walka. A no właśnie, to jak pani skomentuje tę decyzję samej partii Prawej i Sprawiedliwości co do wykluczenia posła Łukasza Mejzy z klubu parlamentarnego, bo jak pisze Rafał Bochenek, w partii Łukasz Mejza nigdy nie był. Nigdy nie był, tak. No, można to skomentować najwyższy czas chyba. Najwyższy czas? No właśnie, bo tak się zastanawiam, że najwyższy czas, biorąc pod uwagę, że chociażby już 17 listopada 2021 roku powstał artykuł Szymona Jadczaka i Mateusza Ratajczaka z wirtualnej Polski o różnego rodzaju przewinieniach posła Mejzy. Był też oskarżany o różnego rodzaju naciąganie. 168 punktów karnych, jeśli chodzi o jego jazdę. Najwyższy czas to nie było jakichś innych przewinień, a te, które właśnie wymieniłem, które mogłyby powodować wykluczenie go z klubu parlamentarnego. Musiało aż dojść do Deklaracji freak Nie wiem, czy chodzi o samą deklarację, czy właśnie o to, że poseł nie rokuje poprawy. Nie jestem w gronie kierownictwa, nie znam argumentów, nie wiem, co za tym stało, natomiast... Nie, nie rokuje poprawy? Nie ukrywam, że cieszę się, z tej, nie, cieszę się z tej decyzji. Panie redaktorze, no jeżeli zdarza się panu raz zrobić jakiś błąd, załóżmy bardzo delikatnie, tak, błąd, no to wyciąga pan z tego wnioski i stara się nie popełniać błędów. Jeśli robi pan błąd po raz drugi i po raz trzeci, ja nie mówię, że powtarza, ale jakby wchodzi się w nowe obszary. Jednocześnie widzi się, że nawet jeśli wewnętrznie nie czuje się tego, że jest to coś niewłaściwego, ale widzi się, że normy społeczne są troszkę inne niż to, co się prezentuje, no to należy wziąć pod uwagę, choćby to, już nie wchodząc jakby głębiej. Jeżeli poseł nie wyciągał wniosków, no to myślę, że... Wykazywał się swego rodzaju butą i, i, i skończyła się cierpliwość. Hmm. Ktoś musiał te wnioski za niego wyciągnąć. To zostawmy w takim razie przewinienia posła Meizy i ewentualne szlachetne walki na pięści. i Przejdźmy do awantury o kryptowaluty. Czy pani jako posłanka jest zwolenniczką całkowitego zakazu kryptowalut w Polsce? Wiem, że takie stanowisko wyrażał prezes Kaczyński. Zgadza się. Natomiast zdaję sobie sprawę z tego, że kilka milionów naszych obywateli korzysta z tej formy czy oszczędzania, czy inwestowania pieniędzy i choćby z tego tytułu uważam, że powinniśmy pozostawić im swego rodzaju wolność, co nie oznacza, że państwo nie powinno... Pewnej, w pewną sferę jakby wejść, ingerować, jak głęboko, jak daleko i czy jakby w takiej formie, jak była zaprezentowana przez rząd, to, to już jest zupełnie inna dyskusja. Bo... Zbyt mocna forma, bo właśnie zastanawiam się, dlaczego Prawo i Sprawiedliwość głosowało przeciwko odrzuceniu weta prezydenckiego. Według argumentów, które były przedstawione, bo ja nie ukrywam, że ja nie inwestuję w, w te kwestie, mhm. też nie jestem specjalistą od tego rynku, natomiast... Według argumentów, które również do mnie spływały od osób, które zaczęły się odzywać, że one są w tym aspekcie, wskazywano na to, że propozycje w tamtej ustawie mogły być przeciwskuteczne i chociażby kwestie związane z taką najbardziej wymienianą teraz spółką, firmą czy zonda krypto nie obejmowałyby czy wykluczyłyby ją z tego nadzoru. Czyli jakby coś zostało albo ominięte, albo w jakiś sposób nie, niedorozumiane właściwie e, i stworzyłoby troszkę taki e, paradoks, czyli że teoretycznie mamy ochronę, ale ona by nie funkcjonowała, czyli. Ale teraz, Polacy... tak też, nie mamy regulacji, to i tak tej ochrony nie ma nie ma, nie ma regulacji. Nikt nie panuje nad tym, co się tak. dzieje w naszym kraju, jeśli I... chodzi o znaczy... kryptowaluty. Wydaje się, że jakaś regulacja jest dlatego, że prawo unijne działa wprost, natomiast Ale prawo wdrożenie. Musi być w wdrożenie co do szczegółów jest oczywiście wymagane i nie rozumiem oporu i uporu ze strony rządu po pierwszym wejcie pana prezydenta, kiedy zostało jasno wskazane, które elementy. Tej ustawy są niewłaściwe i należałoby je zmienić, i złożono tę ustawę ponownie w niezmienionym kształcie. Nie wiem, czy tylko po to, żeby, żeby dać panu prezydentowi szansę na weto, bo jasne było, że musi to zawetować, bo inaczej stanąłby wbrew własnej opinii sprzed kilku tygodni, czy też właśnie po to, żeby móc później wykorzystywać to jako pałkę na pana prezydenta i, i na opozycję. Na pewno nie skorzystał na tym nikt z obywateli polskich i im dłużej czekamy na kolejne rozwiązania, tym, tym gorzej. Cieszę się z deklaracji pana prezydenta, że jest gotów pracować nad projektem złożonym przez... Polska 2050. jest jedne, jednego no z koalicjantów właśnie. rządzących. Ale no właśnie, to jest projekt lepszy, bo on jest bardzo podobny do, do tego projektu rządowego, natomiast nie ingeruje tak głęboko w kwestii właśnie regulacji. Wydaje się, że jakby jest tam zaadresowanych kilka zmian, które idą w dobrą stronę. Czy w toku prac sejmowych, czy nawet senackich później, można byłoby dokonać jeszcze jeszcze kolejnych y, poprawek, to to już jest kwestia do dyskusji. Ważne, żeby wykazać się otwartością y, i ze strony szczególnie rządzących, no bo to ich, jest jednak ich koalicjant, nie blokować tego y, projektu i pozwolić, żeby to posłowie, którzy, no myślę, że chyba nie ma posła w Sejmie, który by deklarował, że on nie chce regulacji, natomiast spór jest, y, jak one powinny wyglądać i pozwólmy y, te dyskusje w Sejmie posłom toczyć. Jestem, pani poseł, ciekaw, na ile jest to spór merytoryczny, a na ile polityczny. Czy to nie jest tak, że prezydent jest skłonny podpisać taką ustawę, a być może opozycja nad nią pracować, w momencie, kiedy jest to ustawa autorstwa po prostu harcownika w koalicji y, rządzącej, który, no, jak sam ostatnio tutaj mówił y, poseł Piotr Strach, nie jest tym najgrzeczniejszym koalicjantem Donalda Tuska. Ja bym to odwróciła raczej, bo myślę, że tym tak zwanym harcownikiem stał się właśnie dlatego, że ma odwagę wbrew takiej politycznej zaciętości swojego tego koalicyjnego obozu, po położyć na stole rozwiązanie, które mogłoby być pewnego rodzaju kompromisem. I jeżeli za kompromis mamy karać dzisiaj ludzi, którzy mają odwagę iść wbrew takiej typowej nawalance politycznej, to chyba nie tego oczekują od nas ani nasi wyborcy, ani wyborcy, wyborcy koalicji rządzącej. No właśnie, rzeczywiście mamy tutaj nawalankę polityczną w koalicji rządzącej. Kwestia wotum nieufności wobec Pauliny Henning-Kloski. Jest to wniosek Konfederacji i znalazłem dzisiaj ciekawy sondaż. Ponad 60% Polaków uważa, że koalicja rządząca jednak przetrwa to głosowanie, że nie będzie odwołania Pauliny Henning-Kloski. No właśnie, według pani ta koalicja przetrwa. Czy może nam się posypać przed długim weekendem? Majowym. Po deklaracjach wszystkich klubów, które tworzą koalicję, również tych, które wydawałoby się, że są największymi przeciwnikami działań pani minister, czyli PSL-u. Bo I Polski mery... 2050, o której już rozmawialiśmy w kategorii tak, koalicji przy czym harcownika. PSL krytykował działania pani minister już od dłuższego czasu i to były uwagi merytoryczne płynące ze środowiska, które naturalnie jest uznawane za wyborców e, PSL-u, czyli leśników, myśliwych, rolników, ostatnio też pszczelarzy. E, i tutaj największym zaskoczeniem dla mnie jest, że po jednej rozmowie i po przywróceniu właściwie jednej osoby do, e, na, na swoją funkcję, czy na swoje stanowisko, już klubowi nie przeszkadza to, że niszczone są polskie lasy, lasy państwowe, e, że uderzane, e, uderza się w łowiectwo, że nie są rozwiązywane podstawowe problemy związane Czyli z Czyli koalicyjna środowiska. lojalność jest ważniejsza od merytoryki. Ja bym nawet powiedziała, że taki e, pragmatyzm związany z... E, Posiadaniem lub nieposiadaniem konkretnych stanowisk. Hmm. Pytam o to wszystkich polityków PiSu, którzy goszczą w tym studiu, więc zapytam również panią, czy ktoś z koalicji rządzącej, wedle pani wiedzy albo pani zdaniem, może zagłosować razem z Prawem i Sprawiedliwością i Konfederacją za odwołaniem pani minister? Wiem, że jest poseł Bartosz Romowicz, tak, ale tak. czy słychać, że tych ludzi jest więcej? Bo Krzysztof Cieciura z klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości mówił, że macie mnóstwo sojuszników, żeby odwołać Paulina Henning-Kloska. E Panie redaktorze, z rozmów z poszczególnymi posłami wiemy, że wielu z nich ma poważne zastrzeżenia, a wręcz wielu uważa, że już dawno kierown całe kierownictwo tego resortu powinno być wymienione. Natomiast no, jak, jak słyszymy w ostatnich dniach, Układanka polityczna i taka partyjna, partyjne szantaże, również emocjonalne, doprowadzają do tego, że część posłów wbrew własnym deklaracjom, nawet składanym publicznie, zagłosuje za utrzymaniem tej pani na, na stanowisku. Partyjne szantaże emocjonalne? Tak. Pani redaktor znaczy? Jeżeli przykład, pani przewodnicząca Polski 2050, pani minister Pełczyńska, Pełczyńska Nałęcz, Nałęcz tak która jest. jasno wskazała i to jest dla mnie argument bardzo jasny, odeszłaś z naszego, z naszej partii, a to my Ciebie wskazaliśmy na to stanowisko, naturalnym jest, że cofamy dla Ciebie poparcie, naturalnym, dla mnie również politycznie, jest to, że od nowa właśnie ta formacja powinna wskazać nowe nazwisko. I o, oczywistym byłoby, że nie, nie powinni popierać jej w głosowaniu. Tymczasem wystarczyło, że przyszła na jedno spotkanie, złożyła deklarację co do dwóch kwestii, czyli rozliczenia części środków w ramach czystego powietrza i wprowadzenia, rozszerzenia systemu kaucyjnego. I już wszelkie inne obiekcje poszły gdzieś w bok. A przypomnę, że od kilku tygodni koalicjanci właśnie emocjonalnie wpływali na to, że, że ona działa wbrew koalicji, że jest nielojalna, że się zachowuje niewłaściwie. Więc tak, ja uważam, że to są takie polityczne, emocjonalne szantaże, które niestety bardzo często przynoszą skutek. Głosowanie jutro, będziemy je obserwować. Mamy jeszcze 2,5 minuty rozmowy, więc muszę dopytać o jeszcze jeden sondaż. Sondaż IBRIS dla Rzeczpospolitej. Koalicja Obywatelska 32% poparcia, Prawo i Sprawiedliwość 23,2%. To jest efekt czarnka? 23, niedawno było 28, widzę, że to tak skacze chyba tak, w zależności. Był tu jeden sondaż tak. Cebosu, tutaj sondaż Ibrisu. Ogólnopolska grupa badawcza zauważa nawet partię Mateusza Morawieckiego i daje jej około 6% poparcie. I to jest też myślę, że swego rodzaju gra, licząc na to, że doprowadzi to do jakichś szerokich ambicji pewnych pewnej części posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy widząc, że mają szansę przekroczyć próg wyborczy, będąc poza pisem, zdecydują się na to, żeby dokonać rozłamu, ale, ale myślę, te ambicje że to nadal są bo Przecież już panowie pogodzili się u Adama Bielana. Ja mówię o ambicjach poszczególnych polityków, posłów jakby i też uważam, że właśnie tak kształtowane sondaże, które rozpatrują stowarzyszenie jako odrębny byt, którym nie jest, właśnie mają temu służyć. Natomiast dla nas jakby jasne jest, że chcemy, aby dokonać aby dokonano zmiany tego rządu i uważamy, że jesteśmy te, tą partią, która sprawdziła się w rządzeniu i która będzie potrafiła naprawić te wszystkie szkodliwe rzeczy, które robi rząd Donalda Tuska. Ale Nawet uda nam się to tylko wtedy, to, no, nie rady kiedy 23% dla władzy. PiSu, jak rozumiem, że stowarzyszenie jest liczone odrębnie, a jeśli jesteśmy jedną formacją, to, to może nie wprost, ale powinno w tym przypadku te, mamy pięć ugrupowań wyniki, w sumie. Koalicja w Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Lewica i Konfederacja Korony Polskiej. Więc akurat w sondażu IBRIS dla Rzeczpospolitej nie ma ujętej partii Mateusza Morawieckiego, ewentualnej partii Mateusza Jasne. Morawieckiego. E, tak, jak, tak jak mówię, sondaże są również po to, żeby kształtować pewnego rodzaju e, opinię. W moim przekonaniu to, co dzisiaj obserwujemy w naszym kraju, szczególnie morderstwo na ochronie zdrowia, bo tak, tak to traktuję, to jest temat, który powinien dać do myślenia każdemu Polakowi, bo dotyka każdego z nas wcześniej czy później może tak być, że zostaniemy postawieni w sytuacji, gdzie odmówi się nam badań czy diagnostyki ze względu na to, że po prostu rząd nie przekazuje środków do nfz -u. No I tutaj kończymy naszą rozmowę. Małgorzata Golińska, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, Dziękuję za to spotkanie. Bardzo. 24 pytania. Rozmowa polityczna. 46 minut po godzinie 17. Czas sprawdzić, ile zapłacimy za paliwo. Saldo, magazyn gospodarczy. No i zgodnie z obietnicą, Marek Lapa, magazyn Saldo. Dzień dobry. Dzień dobry. No to na początek, powiedz proszę, ile zapłacimy jutro na stacjach paliw, bo to absolutnie wszystkich interesuje. Na początek decyzja ministra energii w sprawie, no właśnie, tych maksymalnych cen paliw na jutro. Nie pocieszeni będą właściciele samochodów na benzynę. Niestety. Okay. Benzyna 95 będzie kosztować 6, 6 zł. i 28 groszy za litr. To jest 5 groszy więcej niż dzisiaj. 98 zdrożej z kolei o 4 grosze do 6 zł. i 77 groszy. A cena maksymalna diesla została określona na poziomie 7 zł. i 14 groszy za litr, czyli o 8 groszy mniej. No jest więc grupa kierowców, która z tankowaniem nie musi się absolutnie śpieszyć. Rozumiem, że te ceny oparte są na tych danych światowych. więc Na danych światowych, które przekładają się na ceny hurtowe. Czyli te ceny hurtowe paliw w Polsce są punktem wyjścia. Chodzi o to, żeby stacje paliw, również te małe, które kupują paliwa właśnie w cenach hurtowych no miały też jakąś marżę, żeby ten biznes się opłacał, ale z drugiej strony też rząd tutaj pilnuje, żeby ta cena maksymalna nie została przekroczona, żeby tutaj nikt nie zarobił za dużo, dlatego, że państwo już dokłada całkiem sporo. Przypomnijmy, obniżka akcyzy, obniżka VAT-u to jest oczywiście wysiłek dla finansów publicznych. Pamiętam, że kiedyś wspominałeś, że gdyby nie ta tarcza, to mniej więcej złoty 30 zł trzeba by doliczyć no tak, mniej więcej. na pewno. Do pewno. Myślę, że grubo ponad 7 tarczy. złotych płacilibyśmy wow. za benzynę dziewięćdziesiątkę piątkę i to tak myślę, tak sobie liczę teraz szybko, jakieś 7,50 pięćdziesiąt. No, no to byłaby a, droga majówka. A diesel, diesel z na pewno. Oj, to byłby naprawdę drogi wyjazd na majówkę. No dobrze, no to przenieśmy się, bo z tego co widziałem, to, to Polacy wybierają na majówkę miejsca takie popularne kurorty w Polsce. Albo góry, albo może Przenieśmy się na przykład na, na Podchale. W Zakopanem pewnie ogromne nadzieje związane z tym weekendem, bo wiele osób deklaruje, że na, te, na ten krótki majowy weekend, ale jednak wyjedzie. Trzy dni i to są trzy dni na wydanie pieniędzy. A jeżeli są trzy dni na wydanie pieniędzy, to ktoś się oczywiście też zarobi. I przedsiębiorcy z Zakopanego przygotowują się oczywiście na najazd turystów. Przedłużony weekend w Zakopanem, co prawda o jeden dzień, może spędzić ponad 100 tysięcy gości. Takie są wow. wstępne szacunki. Tak jest. Pod Tatrami Wolnych zostało około 30% miejsc noclegowych. Tak mówi Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Obserwujemy obłożenie w okolicach 70%. Część z naszych przedsiębiorców wskazuje, że mniejsze. Część natomiast wskazuje, że to będzie bardzo dobry weekend. Wiemy, że mamy jeszcze w grze około 5-7% tych rezerwacji, które wpadają już w czasie weekendu, kiedy pogoda nie tylko jest zapowiadana, ale ona faktycznie panuje. No i to może nam znacząco jeszcze zmienić obłożenie. Wiemy, że jednym z najwyższych wydatków w Zakopanem to jest parking. A ile musimy zapłacić za nocleg? No też nie jest jakoś super tanio, jeżeli spojrzymy na średnie ceny. Zapytaliśmy pana Karola Wagnera o średnią cenę za nocleg w hotelu lub pensjonacie ze śniadaniem dla dwóch osób. No i tutaj nam się pojawia kwota 600 zł. Ale posłuchajmy, tutaj mamy bardzo precyzyjną odpowiedź. Co nie znaczy, że nie można majówki na Podhalu spędzić już od 200 zł za dobę. Mówimy tutaj oczywiście o pokoju dla dwóch osób. No te wyższe ceny to jest standard mniej więcej trzygwiazdkowy centrum Zakopanego. Te niższe ceny no to prześliczne, niejednokrotnie bardzo atrakcyjnie ulokowane pokoje w góralskich domostwach gdzieś w kościelisku. Plus parking oczywiście. A może jakoś w barterze dałoby się to rozliczyć, że na przykład wypas owiec w zamian za, za nocleg w ciągu tych trzech dni? Nie wiem, tak. no jeżeli planujesz taką aktywną um, <śmiech> majówkę, to możesz spróbować, a potem powiesz, jak wyszło. Szukam oszczędności. Dobrze, branża przewozowa, tak? tak. E, I poważne wydatki na nowe tachografy. Jak się okazuje, można uzyskać wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy. Jak wygląda to wsparcie? Tak jest i to są niemałe kwoty, bowiem setki milionów złotych e, trafiły na wsparcie branży przewozowej. Rząd korzysta ze środków ze wspomnianego przez Ciebie Krajowego Planu Odbudowy umożliwia przedsiębiorcom wymianę tachografów na te nowej generacji, takie nowocześniejsze. I urządzenia te rejestrują między innymi prędkość, z jaką jedzie pojazd, odległość, którą pokonują ciężarówki, a także czas odpoczynku kierowców. Minister Infrastruktury Dariusz Klimczak powiedział, że skorzysta na tym kilkadziesiąt tysięcy pojazdów, a właściwie ich właścicieli. Suma środków to 320 milionów złotych. 84 tysiące pojazdów zostało objętych wsparciem. To jest 15 tysięcy umów z polskimi przedsiębiorcami z branży przewozowej, zarówno przewóz rzeczy, jak i przewóz osób. Jak to mówią przedsiębiorcy, umowa umową, ale kiedy pieniążki? Dariusz Klimczak dodał, że pieniądze już trafiają na konta przedsiębiorców. Pierwsze wypłaty już nastąpiły, jutro nastąpi wypłata następnej transzy. Polscy przedsiębiorcy uzyskują dofinansowanie od kilkunastu tysięcy złotych do nawet ponad pół miliona złotych na firmę. To są naprawdę duże pieniądze i to co jest warte podkreślenia. Jesteśmy jedynym państwem w Unii Europejskiej, który przeznaczył pieniądze z KPO na dofinansowanie przedsiębiorców z branży przewozowej. Bo i wydatek duży. Obowiązek wymiany tachografów na te nowsze modele wprowadziła Unia Europejska. Dotyczy to pojazdów wykonujących międzynarodowy transport. A biorąc pod uwagę fakt, że nasi przewoźnicy są specjalistami, jeżeli chodzi o transport i logistykę międzynarodową, no to rzeczywiście tutaj stąd y, takie duże potrzeby, jeżeli chodzi o modernizację czy też wymianę tachografów na te zgodne z zaleceniami wspólnoty. Zostawiamy drogi, sprawdzamy co dzieje się na giełdzie. Widzę na twoim ekranie, że tam się trochę zazieleniło. Czyżby jakieś przełamanie na warszawskim parkiecie? Doskonałe słowo. Trochę zazieleniło, ale jest to przełamanie, bo pamiętasz za każdym razem, kiedy się spotykaliśmy tutaj w studiu i nawet że tydzień na temu byłem w Katowicach. Mówiliśmy o tym, że giełda kończy na czerwono. Teraz mamy na zielono. No niewiele. WIG zyskał tylko 12 setnych procent. Mówię tylko, ale ta końcówka sesji była niesamowita. Jeszcze przed godziną 17 zaczerwieniły się indeksy na chwilę i wydawało Wydawało się, że to już kolejna sesja spisana na straty i tuż przed zamknięciem jednak nastąpiło takie niewielkie odbicie. Identyczna sytuacja była w przypadku wig 20, tutaj również dzień wydawał się, że zakończy się na czerwono i tutaj mamy uwaga procent na plusie, bardzo symbolicznie. MWIG 40 lepiej, bo 46% na plusie i SWIG procent na plusie i te niewielkie wzrosty powodują, że uwaga Indeksy warszawskiej giełdy znalazły się na drugim miejscu w Europie, bowiem tylko Helsinki ze wzrostem jednoprocentowym no i giełda w Warszawie z takim śladowym wzrostem e, zakończyły ten dzień na zielono. Wszystkie pozostałe indeksy w Europie zakończyły dzień na stracie, a najgorzej ten... E, Dzień wyglądał w Kopenhadze, gdzie indeks e, OMXC 25 stracił 1,24%. Tak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o giełdę. Spójrzmy na ropę naftową, bo... Tutaj nie dzieje się dobrze, to tak najkrócej można powiedzieć. Ropa dzisiaj bardzo mocno drożeje. Ropa WTI 106 dolarów i 48 centów. Przypomnijmy, ropa WTI to jest ta tańsza ropa, to jest ta ropa na rynek amerykański. Wczoraj obserwowaliśmy jeszcze dwucyfrowe wartości i dzisiaj podrożała o... 6 właściwie prawie 7%. Jeżeli chodzi o ropę Brent, która nas bardziej interesuje i zawsze to podkreślam, bo to jest ta ropa taka charakterystyczna dla rynku europejskiego, ona jest wydobywana na morzu północnym. Tutaj również sytuacja nie wygląda dobrze, bo na liczniku w tej chwili 110 dolarów i 83 Centy. I to jest pokłosie tej zmienności, o której wspominają analitycy. Jutro zresztą będziemy też rozmawiali tutaj w tym studiu w saldzie o 12.30 na temat tego kartelu OPEC, czyli tych wszystkich państw skupionych w kartelu, które zajmują się wydobyciem ropy naftowej, bo jak się okazuje grono tych państw się uszczupli. Wczoraj mówiliśmy o tym, że Zjednoczone Emiraty Arabskie występują z OPEC. No i sprawdzimy jak ta decyzja może przełożyć. Się na nasze portfele. Powiem tylko tyle, że gdyby się okazało, że cieśnina Ormuz zostanie odblokowana, no to moglibyśmy liczyć na spadki nie tylko wynikające właśnie z odblokowania cieśniny, ale także z tego, że Zjednoczone Emiraty Arabskie. E, będą chciały zwiększyć wydobycie ropy, a więcej ropy na rynku. Tak. tak, to tańsza ropa, więc to może być całkiem niezła informacja dla nas. Dobra, króciutko, bo już e, z czasem przesadziłem. Euro 4,26, dolar 3,64. To dla wszystkich, którzy planują na przykład wyjazd za granicę na majówkę. Z tego co wiem, w Polsce ma być całkiem sympatycznie, ma być bardzo ciepło, więc trzymam się Trzymam się za słowo. Tak słyszałem. Tak, tak, tak słyszałem i y, faktycznie Wydaje mam nadzieję, że się, że się spełni. Reklawa. Klawas, bardzo Ci dziękuję, dziękuję za to spotkanie i program. Saldo, już za chwilę informacje. Po informacjach spotkamy się z komentatorami i będziemy Państwa zachęcać, żeby jeździć nieco wolniej niż poseł Mejza. Saldo: magazyn gospodarczy, reklama.